nie kroczy z milczeniu. Słowa Czesława Miłosza, polskiego laureata Nagrody Nobla z 1980 roku, nabierają szczególnego znaczenia dla współczesnych Polaków. Nazwisko poety łączyliśmy do tej pory z przedwojenną grupą poetycką Żagal, skupiającą poetów o tendencjach katastroficznych. Wczesna twórczość Miłosza, obejmująca m.in. poemat o czasie zastygłym i zbiór trzezimy. Miała charakter antynomiczny. Oscylowała między potrzebą afirmacji życia i fascynacją pięknem natury, a przewidywaniem kataklizmu cywilizacyjnego i końca dotychczasowego świata. Między tęsknotą do Arkadii, mitologicznej krainy szczęścia, a przeczuciem apokalipsy. Świadomość kryzysu wyzwala w poecie nie tylko trwogę, ale poczucie współodpowiedzialności. Prowadzi do przyjęcia postawy heroicznej i stoickiej, do rozpatrywania losu jednostkowego i zbiorowego w kategoriach metafizycznych. Część tych wierszy weszła w skład pierwszego powojennego zbioru Ocalenie wraz z utworami poetyckimi z okresu okupacji, będącymi wyrazem zespolenia poety z losem narodu. Znalazło w nich odbicie problem dotyczący zobowiązań i roli twórczości poetyckiej w okresie totalnej zagłady. We wczesnych wierszach ukształtowały się też główne cechy stylu poetyckiego Miłosza – wizyjność i klasycyzująca dyscyplina. Wzruszenie liryczne łączy poeta z refleksją, patos i powagę przełamuje przez ironiczny dystans. W poszukiwaniu ludzkich doświadczeń odwołuje się do syntezy i dialogu. Miłosz pozostał wierny swojej poetyce łamiącej rygory gatunkowe oszczędnej w metaforyce, uznającej prostotę słowa, odwołującej się zarówno do językowej tradycji, jak i słowa mówionego, potocznego. Kolejny etap ewolucji poetyckiej Miłosza przeniósł wiersze gniewne, sarkastyczne i demaskatorskie, zawierające przesłanie moralne, diagnozę sytuacji intelektualnej i społeczno-politycznej Polski oraz obawę przed przyszłością. Powstał wtedy traktat moralny, a także pełen oburzenia wiersz który skrzywdziłeś człowieka prostego. Na emigracji poeta napisał zniewolony umysł, paraboliczną opowieść o losach kilku współczesnych pisarzy polskich ukrytych pod kryptonimami alfabety, gamy i delty. Miłosz odsłonił w nich mechanizmy manipulacji i automistyfikacji. W latach 50. powstała powieść Dolina Issy zawierająca niezwykle subtelną rekonstrukcję doznań wrażliwego dziecka, doświadczającego tajemnicy i dziwności, a zarazem piękna i ładu istnienia. Dolina Issy to nie tylko powrót do dzieciństwa spędzonego na Litwie, wśród pagórków leśnych i łąk zielonych. To powrót do korzeni, do tradycji mickiewiczowskich. Świat przedstawiony w pojeści, zawarta w niej fikcja, ukazuje życie dawnego dworku szlacheckiego niczym sędziowskiego soplicowa z pana Tadeusza. Prezentuje mieszkańców tego zasianka Europy z ich wierzeniami, przywiązaniem do najdawniejszych tradycji i współistnieniem z pełną tajemniczości fascynującą przyrodą. Wzornie obiektywny narrator przedstawia obraz tego życia przez pryzmat doświadczeń i przeżyć małego dziecka. Tomaszka. Przyjmuje postawę relacjonującą obserwatora, a kiedy kończy swą opowieść w momencie wyjazdu bohatera, opuszczającego rodzinne strony, by wkroczyć w nieznane, dorosłe życie, zwraca do niego bezpośrednio, mówiąc Pozostaje ci życzyć szczęścia, Tomasz. Twoje dalsze losy pozna zawsze domysłem. Nikt nie odgadnie, co z ciebie zrobi świat, do którego dążysz. Powieść nazwano pogańską z powodu jej dziecinnego zadziwienia światem. Zawierała ona jednak głębszy sens filozoficzny, nawiązujący do systemu religijnego, którego podstawą był dualizm uznający za podstawę bytu światło i dobro oraz ciemność i zło. W Królestwie Światłości i Dobra jedynym panem jest Bóg. W Królestwie Ciemności i Zła władzę sprawuje szatan. Ta relacja Powtarza się w życiu ludzkim Bohater powieści Miłosza nieustannie boryka się z pojęciem dobra i zła Na takim dualizmie oparta została jego wizja świata Kolejne zbiory, Król Popiel i inne wiersze Miasto bez imienia, Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada Przynoszą utwory zwięzłe, poddane dyscyplinie Jednocześnie zaś umykające wszelkim działom i kategoriom formalnym w myśl zasady poety. Chce nie poezji, ale dykcji nowej. Twórczość związana z życiem poety w Kalifornii wniosła refleksje filozoficzne i historiozoficzne dotyczące przemijania, niemożności nazwania rzeczy, oddania niepowtarzalności istnienia. Charakterystyczne motywy tego okresu twórczości to Wilno i atmosfera lat młodości. Mowa polska jako ocalona ojczyzna wygnańca, reminiscencje historyczne kfrontowane z teraźniejszością. Wciąż ponawiane pytania o kompetencje poezji i zobowiązania poety. Pojawiają się także wiersze o tematyce religijnej. Jest to okres stałego obcowania poety z Biblią i podjęcia nad nią szeroko zakrojonych prac przekładowych, w których Miłosz stara się być wierny swojej koncepcji dykcyjnowej. Czesław Miłosz jest twórcą traktatu poetyckiego, w którym z pasją i sarkazmem przedstawił genealogię współczesnej poezji polskiej, tując jej przedstawicieli w celnych formułach krytycznych. We wstępie poeta stwierdza mowa rodzinna niechaj będzie prosta. W tej zasadzie został wierny jako twórca pięknej, choć nie zawsze łatwej poezji. Ton osobisty rzadko występuje w poezji Miłosza. Poeta powiada się najczęściej przez różne maski i role, przekazuje cudze głosy, buduje pełne głębokich znaczeń obrazy, odkrywając siebie w płęcie lub w ironii. Wyjątkowy pod tym względem jest piękny wiersz Moja wierna mowo. Bezpośrednie wyznanie i zawarte w nim odniesienia do własnej biografii pozwalają na utożsamienie podmiotu lirycznego z poetą. Jak wiemy, w 1951 roku poeta podjął dramatyczną decyzję pozostania na emigracji. Motyw emigranta pielgrzyma nieustannie wraca w całej twórczości, a zapoczątkowany został wierszem Mojej Ojczyźnie, napisanym w 1937 roku, wyrażającym przekonanie o bezpowrotnej utracie rodzinnego kraju. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. W twórczości Miłosza znajdziemy wiele śladów istnienia Litwy. Jedyną i realną ojczyzną wygnańca pozostała mowa ojczysta. Wspomina o tym poeta w traktacie poetyckim. Tylko mowa jest ojczyzną. Mur twój obronny u twoich poetów. W utworze odczytać możemy miłość do mowy ojczyzny, poczucie tragicznego wyobcowania, zwątpienie i rezygnację, niechęć wobec związków z polskością, poczucie przynależności do polskiej kultury, wreszcie dumę z piękna mowy ojczystej. Utwór ma charakter monologu lirycznego, jest zapisem rozmowy z samym sobą na temat języka i polskości w ogóle. Apostrofa, moja wierna mowo, powtórzona w zakończeniu, mówi o wierności poety wobec polszczyzny. Metafora mówiąca o seczkach z kolorami, przywołanie brzozy, gila, zestawione ze słowami, żebyś miała, jest wyrazem służby poetyckiej darem składanym mowie polskiej przez wiele lat tworzenia. Mowa jest środkiem porozumienia, powinna być pośredniczką poety pomiędzy dobrymi ludźmi. Choćby ich było dwudziestu, dziesięciu, albo nie urodzili się jeszcze. Poeta ma świadomość, że nie może liczyć na odbiór swojej poezji u współczesnych, ani nawet u tych, co nie urodzili się jeszcze. Dochodzi do wniosku, że zmarnował życie. Powodem takich wyznań jest brak kontu poety emigracyjnego z polskim czytelnikiem. Poezja Miłosza od momentu wyjazdu z Polski nie była w kraju wydawana. Miłosz był poetą nieznanym. Cenie po polsku nad Zatoką San Francisco bez szans na kontakt z polskim czytelnikiem było niewątpliwie aktem heroicznym. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nawet w Stanach Zjednoczonych nowej ojczyźnie poety miliony ludzi mówią po polsku. Jakie znaczenie ma zatem strofa pełna oskarżeń? Bo ty jesteś mową upodlonych, mową nierozumnych i nienawidzących. Gorycz dotyczy faktu, że poeta zakazany w Polsce jest czytany przez Polaków na obczyźnie. To źli, upodleni odcięli drogę jego poezji do kraju. Język polski jest także mową pomieszanych. Są nimi ci, którzy, czując się niewinni, akceptują terror, obłudę i kłamstwo. Poezja ma na myśli tych, co pozostali na służbie stalinizmu. Utwór powstał w 1948 roku. Poezja, która ma pośredniczyć między dobrymi ludźmi, nie może być jednocześnie poezją pomieszanych. Kult ojczystej mowy ma związek ze stosunkiem poety do polskości. Miłoż urodzony na Litwo oceniał Polaków z pozycji outsidera, człowieka z zewnątrz. Dostrzegał polskie zalety i wady. Podobnie jak Gombrowicz wyrażał niechęć do stereotypów, jakie tkwiły w polskiej mentalności. Cały oskarżający fragment wiersza dotyczy nieaprobowanej przez pisarza świadomości ustrojowej wielu Polaków, ukształtowanej w latach 50. i później. Kolejna strofa zaczynająca się od słów, ale bez Ciebie jestem nikim, wyraża dramat poety Wygnańca, który wybrał swój los świadomie, rezygnując z dostatku sławy i uznania. Zakończenie wiersza mówi o jedności mowy polskiej i poety. Mowa zapewniła poecie Wygnańcowi ojczyznę. Służył jej wiernie, mówiąc prawdę, wyrażając wiarę w moralny ład, ożywiając szarość naszego narowego życia jasnymi kolorami. Rok urodzenia, miejsc urodzenia. Radomsko, 1921. Tak. Na tej kartce ze szkolnego zeszytu syna mieści się mój życiorys. Tak mówi Tadeusz Różewicz w wierszu zatytułowanym z życiorysu. I już ten fragment zawierający autentyczną informację wprowadza w istotę jego poezji. Od pierwszego tomiku Niepokój, aż pojedany z ostatnim tytułem Trzecia. Różewicz mówi zawsze od siebie i o sobie. Opowiada z uporem swoją własną historię, będącą równocześnie historią jego pokolenia i historią naszej współczesności. Pamiętajmy, że dla Różewicza poezją jest sama czysta egzystencja. Każde zdarzenie, sytuacja, fakt. Ale skoro poezja jest wszystkim, jest także w tym sensie niczym. Jeśli istotę poezji stanowi według Różewicza proces biologicznego istnienia... To żaden zapis literacki nie stanie się poezją. Stąd wątpliwości o możliwość osiągnięcia jakiegoś trwałego rezultatu w sztuce za pomocą słowa. Owa płynność granic widoczna jest w praktyce literackiej poety. Oprócz tomików poezji wydał on zbiory opowiadań, dramatów, reportaży. Jest współautorem scenariuszy filmowych. Zanim zapoznamy się z konkretnymi utworami Różewicza, spróbujmy wyodrębnić najistotniejsze problemy jego twórczości. Jednym z nich jest niechęć do patosu, do wielkich słów i postawa, którą można by określić jako antyromantyczną. Czas nieludzki, jakim była wojna, wywarł u poety wielki wstrząs. Prezentował swoje przeżycia w utworach, opierając się na wielkich kontrastach między ważnością sprawy narodowej, walki o wolność ojczyzny, a pospolitością małej, przyziemnej scenerii, w jakiej te sprawy się rozgrywają. Różewicz lęka się fałszu, papierowości, manieryzmu, którego pełno w wielu wzniosłych, ale pustych manifestach patriotycznych. Ostentacyjnie ukazuje odwrotną stronę życia i zamiast czułostkowych, wylewnych tyrat stosuje rzeczowość i brutalny, chłodny skrót. Drugą cechą poezji Różewicza jest umiłowanie prostoty, codzienności, małych rzeczy. Ma to swoje konsekwencje. Poeta unika wielosłowia, abstrakcyjnych konstrukcji filozoficznych, Stosuje tak zwaną prozaizację poezji, wprowadzając proste wyrazy, stwierdzenia nierzadko czerpane z języka potocznego. Trzecim problemem jest protest przeciwko okrutnej obojętności. Ma związek z przeżyciami wojennymi, które wywołały pustkę moralną, ale dotyczy także egoizmów współczesnych. Ograniczoności małej stabilizacji, która powoduje, że człowiek staje się głuchy na wszystko, co go nie dotyczy, nie przynosi mu korzyści, co prowadzi w konsekwencji do okrucieństwa. Poeta wyraża świadomość, że jest częścią ułomnej zbiorowości i wszystkie słabości ludzkiej natury są również jego słabościami. Twórczość Różewicza jest przesiąknięta poczuciem winy, a winą staje się ciała, zmysłów seksu. Te czynniki symbolizują daleko pojęte skażenie świata. Poezja Różewicza cechuje swoisty demokratyzm. Stworzył bohatera zbiorowego, który jest taki jak inni, tak samo myśli, czuje, tak samo jest zagubiony i bezradny. Stąd wywodzi się upodobanie poety do dzieci czy do ludzi starych, szczególnie odczuwających przeciwności losu. O tych wszystkich problemach mówi językiem lekim od sentymentalizmu i czułych słów. Użyliśmy terminu Prozaizacja. Powierzchni wiersze Różewicza często przypominają prozę. Poeta posługuje się słowem w sposób niesłychanie oszczędny, niemal ascetyczny. Unika przesadnej obrazowości i metaforyzacji. Choć niekiedy ekspresję swych utworów zawdzięba właśnie metaforom oraz takim środkom poetyckim jak powtórzenia, parabolizmy. Często stosuje puenty, operuje kontrastem uczuciowym. Różewicz polemizował ze stwierdzeniem poety francuskiego Paula Valéry, który powiedział, że proza ma się tak do poezji, jak krok do tańca. Stwierdził, że taniec poezji zakończył swój żywot w okresie II wojny światowej, w obozach koncentracyjnych stworzonych przez systemy totalitarne. Przez taniec rozumiał tak jak Valéry poezję, która dąży do czystego piękna, jest celem sama dla siebie i posługuje się ozdobnym, wyszukanym językiem. Nawroty różnego rodzaju tańców poetyckich, powiedział poeta, nie wytrzymały próby czasu. Opowiedział się za utworami odrzucającymi wszelkie kostiumy, za utworami bliskimi prozie, językowi potocznemu, mówionemu. Pierwsz pod tytułem Ocalon ukazuje piętno, jakie wywarła na poecie II wojna światowa. Powodowała ona dewaluację podstawowych pojęć moralnych i etycznych, jak miłość, dobroć. Pojęcia te przemieszały się, przestały istnieć między nimi granice, stały się pustymi wyrazami. Podmiot liryczny szuka nauczyciela i mistrza, który przywróciłby mu wiarę w istnienie tych wartości. Ma 24 lata, należy więc do pokolenia szczególnie doświadczonego przez wojnę. Tytuł ma zabarwienie ironiczne. Podmiot liryczny ocalał od śmierci fizycznej, ale nie moralnej. Utwór rozpoczyna się i kończy tymi samymi słowami. Mam dwadzieścia lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Fragment drugi i czwarty otwiera ogólne stwierdzenie, po którym następuje wyliczenie par pojęć przeciwstawnych połączonych z pójnikiem i. Fragment trzeci i piąty podobny jest pod względem intonacyjnym. Dłuższy wers zostaje skrastowany z podobnym w obu fragmentach wierszem drugim, który tworzy słowo widziałem. Wyodrębnienie jednego słowa w osobny wers podkreśla jego wagę, siłę bezpośrednich przeżyć okupacyjnych. Jest to wiersz ekspresywno-intonacyjny, zależny od sensu i treściowej zawartości utworu. Podmiot liryczny stopniowo wyzwala się z tragicznych przeżyć wojennych. Odzyskuje wewnętrzną równowagę, wiarę w istnienie wartości moralnych, etycznych, w dobroć ludzką. Potrafi obokować z ludźmi i ze światem. Dowodem jest wiersz pod tytułem Jak dobrze. Inny charakter ma utwór List do ludożerców. Podmiot liryczny przyjmuje w nim postawę moralisty. Forma listu sprzyja nawiązaniu bliskiego kontaktu z odbiorcą. List skierowany jest do wszystkich ludzi. Szokujące jest zestawienie wyrazów w tytule – kochani i ludożercy. Jest ono wewnętrznie sprzeczne. Powtórzone kilkakrotnie określa szeroką sferę reakcji psychicznych między miłością i obrzydzeniem. Słowo ludożercy dotyczy ludzi egoistycznych, zaborczych, dbających wyłącznie o własne problemy. Podmiot liryczny przyjmuje ton perswazyjny, mówiąc – nie zjadajmy się – tylko jedno życie jest nam dane. Zestawienie wyrazów niezmartwychwstaniemy naprawdę znaczy tyle, co rzeczywiście, a nie na niby i dotyczy odbudowy moralnego porządku ziata. Podmiot liryczny, autor tego listu, przemawia jak apostoł, misjonarz. Pisze list do wiernych, którzy nigdy nie przyjęli do jego nauk moralnych. Utylizacja na modłę listu apostolskiego przypomina o kręsce moralistów. Systemy etyczne i religijne zmieniły ludzi, ale nie wypleniły zła. List do ludożerców odkrywa jeszcze jedną cechę języka poetyckiego Różewicza. To, co potoczne, co zwykłe, wprowadzone w odpowiedni kontekst, może nabrać nowego, szerszego znaczenia. Podobnie dzieje się w wierszu Zaraz skoczę szefie. Tytułowy zwrot został zaczerpnięty z języka potocznego. W tym wierszu podmiot liryczny staje bezradny wobec życia. Mijają lata, epoki, zmieniają się ludzkie oczaje, rozpadają ciała. Człowiek staje się bezradny, jest stary od kogoś zależny, na przykład żołnierze od musztrującego ich dowódcy. Żołnierze są jednak halekami. Sytuacja staje się groteskowa. Ludzi współczesnych ogarnia niemoc, usiłują poruszać się, działać, wykonywać mechaniczne czynności. Żyć ja, a człowiek rozpaczliwie szuka miejsca na ziemi, ciepła, swojskości. Boi się żyć, woli czasem apatię, bezruch, nawet zanę upokorzenia. Warto zastanowić się nad zakończeniem wiersza. Łamiąc nasze przyzwyczajenia językowe, poeta konstruuje puentę wiersza. Zaraz wskoczę szefie. Zaraz skoczę do gardła z krzykiem Mamo, mamo Skakać do gardła To związek frazeologiczny Zadomowiony w języku otocznym Zestawiony z wyrażeniem Zaraz skoczę szefie Odkrywa gotowość podwładnych Do wykonania drobnej usługi Nabiera jednak nowego znaczenia Przez fakt, że skoczyć Mają poruszający się na drewnianych protezach Współczesny człowiek Boi się przemocy Pragnie oparcia, autorytetu Tymczasem odczuła pustkę. W groteskowym obrazie usłużnych inwalidów odnajdujemy okrucieństwo świata i ślepe zdeterminowanie działań ludzkich. Wiersz, kto jest poetą, skonstruowany został jako zestaw przeciwieństw. Technika tego wiersza jest relacyjna. Poetą jest ten, kto odczuwa świat. Może nim być także ten, kto spisuje te odczucia jak rzeczowy protokół. Pierwszy ma świadomość poety, który chce wyrazić swoje przeżycia w sposób prosty, bez uwzględniania rygorów i zasad. Drugi to poeta skrępowany zasadami obowiązującymi w poezji. Poetą jest ten, kto potrafi w poezji przekazać całe bogactwo życia i własnych przeżyć, kto potrafi cierpieć, przeżywać chwile zwątpień w trudnym dzisiejszym świecie, ale trwa i tworzy. Rozważania nad matem poetyckim Różewicza Kartoteka Rozpoczniemy od wyjaśnienia tytułu. Kartoteka to luźny zbiór kartek, a na każdej znajduje się zapis. Te kartki są mieszane, nie ma w nich żadnej hierarchii problemów. Poeta pisząc dramat dokonał selekcji zjawisk. Z góry przy to jest coś, co się złożyć nie może. Bohater jest pozbawiony danych personalnych. Posiada wiele imion, może nim być każdy człowiek urodzony po wojnie. W lidaskach poeta zaznacza spisu osób nie podaje. Bohaterem sztuki jest człowiek bez określonego dokładnie wieku, zajęcia i wyglądu. Bohater nas często przestaje być bohaterem opowiadania i zastępują go inni ludzie, którzy są również bohaterami. Bohater kartoteki nie ma określonej osobowości. Poznajemy go poprzez kontakty z innymi ludźmi, kiedy wchodzą do jego pokoju, przeprowadzają z nim rozmowę. Wygląda to tak, jakby przez pokój bohatera przechodziła ulica. W zależności od rozmówcy bohater zmienia się. Raz jest dzieckiem, młodzieńcem, to znów dorosłym mężczyzną. Ma wiele imion. Tłusta kobieta nazywa go Jackiem, Jurkiem, dzikiem, Dziewczyna pisząca do niego list określa go jako Janka. Zmienia mu imiona własny ojciec. Zmienia je sam bohater, nazywając siebie Wiktorem, raz Wacławem. Następuje dezintegracja jego osobowości. Z rozmów z ludźmi i podanych w nich strzępach informacji można wywnioskować, że bohater żył w małym miasteczku. Zdawał maturę, przeżył wojnę, walczył w partyzantce. Byłyby to elementy autobiograficzne, wskazujące na to, że bohaterem może być Everyman, czyli każdy człowiek z pokolenia lat dwudziestych. Bohater posiada swój los indywidualny, jakieś własne przeżycie ale jednocześnie reprezentuje zbiorowość wszystkich jego życie jednostkowe ukształtowały wydarzenia na które nie miał wpływu inni ludzie wspólnymi siłami układali kartotekę jego życia szuka porozumienia z ludźmi oburza się na pana z próbuje popełnić samobójstwo ale zagraża mu inercja odrętwienie wujek namawia go do powrotu do domu ale bohater odmawia jeszcze nie nasycił się światem. Róż Różewicz stworzył koncepcję dramaturgii otwartej. Zwróćmy uwagę, że nie ma w kartotece tradycyjnej akcji. Nie znamy początku ani końca życia bohatera. Została przedstawiona tylko jego część. Różewicza satysfakcjonuje trwanie pewnej sytuacji. Dramat bohatera może być częścią większej całości. Może trwać dalej. Na podstawie lektury i dokonanych obserwacji możemy ustalić, czym różni się dramat poetycki od dramatu tradycyjnego. Nie ma w nim tradycyjnej akcji, ani podziału na sceny i fakty. Wydarzenia rozgrywają się w świadomości bohatera. Są to wspomnienia rwane ze śmietnika pamięci. Charakterystyczny jest brak wyraźnych postaci, wieloznaczność i symbolika. Poeta wprowadza chóry, jak w tragedii greckiej. Hurten nie tylko ocenia fakty i wydarzenia, ale bierze udział w akcji. Dramat poetycki posiada odmienne tworzywa językowe. Jest nim swoisty kolarz językowy, na który składają się cytaty z gazet, własne wiersze, elementy piosenki dziecięcej, fragmenty tekstów poetyki Kochanowskiego i Mickiewicza. Ze względu na te cechy kartotekę określa się często jako antydramat. As often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time